Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia w tej godzinie przed 22 Nasza lektura, a za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Grudzień 1948 rok. Mówi Bolesław Bierut. Radosno. Od dawna oczekiwano, wiem, że żywa dziś polska robotnicza. robotnicza, Zjazdy Polski Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej postanowiły utworzyć jedną partię. W grudniu 1948 roku w Auli Politechniki Warszawskiej Kongres Zjednoczeniowy PPR i Grupy Rozłamowej PPS podjął uchwałę o utworzeniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zanim to nastąpiło w kierownictwie PPR doszło do konfliktu, w wyniku którego na przełomie sierpnia i września Władysław Gomułka z zarzutem odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego został pozbawiony funkcji szefa partii na rzecz Bolesława Bieruta. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Historia Żywa. 1 stycznia 1948 roku ziemię zachodnie zamieszkiwało 5 milionów 250 tysięcy Polaków. Wielu z nich to repatrianci z ziem wcielonych do Związku Sowieckiego. Trwała odbudowa zniszczonej Rzeczpospolitej Polskiej jednak tylko z nazwy odwołującej się do przedwojennej Polski. W trzecim roku pokoju nadal toczyła się walka władzy z nadania Moskwy z tymi, którzy tej władzy nie chcieli się podporządkować. Na śmierć zostali skazani komendant Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław Kasznica oraz legenda polskiego podziemia, rotmistrz Witold Pilecki. Toczył się proces działaczy Stronnictwa Narodowego. Aresztowano Zygmunta Szędzielarza, dowódcę 5. Wileńskiej Brygady AK. W celu indoktrynacji młodego pokolenia powołano paramilitarną służbę Polsce. Scalon organizacje młodzieżowe w Związek Młodzieży Polskiej. Zamknięto chrześcijańsko-demokratyczny tygodnik warszawski. W ramach oczyszczania szeregów rozpoczął się pokazowy proces sześciu działaczy socjalistycznych oskarżonych o szpiegostwo. Był wsparciem kampanii zjednoczeniowej, której cel to wchłonięcie PPS przez PPR. Ponadto PPR potępiła niezależną od Moskwy politykę Komunistycznej Partii Jugosławii oraz zapowiedziała kolektywizację wsi, w walkę z tzw. kułakami, czyli bogatymi chłopami. Rok 1948 przeniósł też pierwszy kolarski wyścig pokoju na trasie Warszawa-Praga, a we Wrocławiu Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Z udziałem m.in. małżeństwa Żeliot-Curie, Picassa, a list przysłał Einstein. W trakcie kongresu doszło do konfliktu delegacji sowieckiej z zachodnimi intelektualistami. Historia żywa Panie profesorze, czy rok 1948 można nazwać tym pierwszym ciemnym rokiem Polski Ludowej? Nie ma już Mikołajczyka, w zasadzie chyba już nie istnieje silna opozycja, silne podziemie? Nie wiem, czy to rozróżnienie ciemny, jasny jest tutaj całkowicie do utrzymania, bo przecież ta tonacja ciemna, jeśli można ją tak określić, utrwala się co najmniej od 1 września 1939 roku i z rozmaitym nasileniem przeważa nad życiem codziennym, wydarzeniami także politycznymi, związanymi z losami naszego kraju. Ale półżartem, choć żarty są tutaj absolutnie niestosowne, można by powiedzieć, że rok 47, dokładnie 25 grudnia 1947 roku, kończył się premierą pierwszego właściwie filmu socrealistycznego, zapowiadającego w istocie bardzo ciemny okres w historii naszej kultury, a tytuł tego filmu brzmiał Jasne łany w reżyserii Eugeniusza Cenkalskiego. To był konflikt między szlachetnymi przedstawicielami biedoty wiejskiej, a odrażającymi kułakami. Taki właśnie ciemny, jasne przeciwstawienie tych dwóch kontrastujących ze sobą wizji starego świata, który musi odejść i nowego świata, który musi zwyciężyć, podeptawszy wszystko, co było wcześniej. To była rzeczywiście istota chyba tego systemu, jaki zaczął być instalowany już w sposób otwarty. Otwarcie także brutalne na progu 1948 roku. I to od kultury po życie polityczne i życie religijne 1948 roku. Ale rzeczywiście najbardziej tragiczne, najbardziej. Brutalne przejawy tego przykręcania śruby, że użyję tej niewyszukanej metafory, jakiej wtedy także używano, wiązały się z procesami politycznymi, takimi jak kończący rok 1947 proces działaczy WIN z Wincentem Kwiecińskim, przywódcą Piłsudczykowskiego podziemia, pułkownikiem Wacławem Lipińskim. W 1948 roku będzie takich procesów wiele, będą kolejne wyroki śmierci na najwybitniejszych polskich patriotów zapadające i w dodatku wykonywane. Już bardzo często właśnie w 1948 roku i w następnych latach te egzekucje na podstawie wyroków sądów specjalnych, sądów wojskowych będą wykonywane. Po prostu taki krwawy ślad w naszej historii kontynuowały. Mówi Jan Mierzanowski, przyjaciel rotmistrza Witolda Pileckiego. Witold był bardzo prawym, wyjątkowo nawet prawym człowiekiem i wielkim patriotą. Bardzo głęboko wierzył, że ma pewną misję w swoim życiu do spełnienia. I ta misja to była... Walka o wolność Polski, o obronę interesów społeczeństwa polskiego. Wszystko to wykonywał z dużym poczuciem miłości bliźniego, z dużą wiarą w to, co robi i temu poświęcił całe swoje życie prywatne i wszystkie swoje siły. Spotkałem jednego z podkomendnych Witolda, Bolesława Świderskiego, księgarza, który opowiadał mi, że Cyrankiewicz wspomniał mu kiedyś jeszcze przed tym, nim Witoldowi wytoczono proces, że wie, że Witold jest na terenie Polski i że proponuje, żeby Witold zaprzestał jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej, żeby się zgłosił do niego, a on go urządzi. Podobne życzenie również raził wobec szeregu innych oświęcimiaków. Witold rzecz jasna nigdy się nie zgłosił. Nie wiem, czy dotarło to do niego, czy nie, bo już potem Witolda nie widział.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 Z perspektywy 1948 roku trudno było ocenić, że na przykład rotmistrz Pilecki, o którym bardzo mało wtedy przecież wiedziano jego rzeczywiście absolutnie wyjątkowo bohaterskiej akcji przeniknięcia do obozów Auschwitz, żeby sporządzić tam raport o tym, czego Niemcy dokonywali na ludziach zgromadzonych w tym miejscu. To nie było oczywiście rzeczą znaną w 1948 roku, a zatem wyrok, który zapadł w jego sprawie, później wykonany oczywiście w postaci kary śmierci, nie wydawał się wtedy wyróżniać na tle, powiedzmy, procesu działaczy Stronnictwa Narodowego ze Stanisławem Kasznicą na czele, czy wspomnianego procesu działaczy Win, może nawet głośniejszego jeszcze w tamtym czasie z Wincentem Kwiecińskim na czele, to był jeden, jak wtedy się wydawało, z procesów, w którym po prostu zabijano ludzi związanych z podziemiem niepodległościowym, z nadziejami na Polskę wolną od dominacji sowieckiej. Polskę, która kontynuowała swoje najszczytniejsze niepodległościowo-patriotyczne tradycje. W takim kontekście rozpatrywano wyrok, a później śmierć Pileckiego. Można podać oczywiście także proces działaczy narodowego z Tadeuszem Macińskim z maja 1948 roku. Bardzo ważną prowokację polityczną, w której ofiarami padli Współpracownicy przywódców PPR, Władysława Gomułki i generała Spychalskiego, Mariana Spychalskiego. To był Władimir Szlechowicz i Alfred Jaroszewicz. O tej sprawie na pewno jeszcze przyjdzie nam mówić, bo ona ma szczególnie duże konsekwencje polityczne w końcu 1948 roku. Ale obok lotmistrza Pileckiego na pewno na szczególną uwagę zasługuje aresztowanie Zygmunta Szędzielarza upaszki dowódcy 5. Wilejskiej Brygady AK. Proces nad nim odbędzie się dopiero dwa lata później. To wszystko tworzyło jedną wspólną atmosferę terroru. Przekonania, że nie ma żadnej nadziei na powrót do tej choćby śladowej części swobód, jakie jeszcze, tak jak pani redaktor przypomniała, wydawały się istnieć nawet w 1946 roku. Rok 1948 to czas szeregu działań przywódców PPR-u, by wchłonąć PPS, by powstała jedna przewodnia siła narodu, wspomniał Pan Profesor O. Gomułce, o związanych z nim ludziach i procesach tych ludzi, ale no właśnie, jak to się zaczęło? Czy gdyby Gomułka nie wygłosił tego słynnego referatu o spuściźnie niepodległościowej w partiach robotniczych, referatu nieuzgodnionego, czy byłby problem, który jednocześnie towarzyszył próbie wchłonięcia PPS-u przez PPR? Sądzę, że jednak układały się wydarzenia polityczne 1948 roku w pewien, schemat to może nie jest właściwe słowo, ale w każdym razie w pewien logiczny ciąg, którego początkiem była likwidacja politycznej opozycji na zewnątrz partii, a więc likwidacja PSL-u niezależnego w 1947 roku. Skoro nie było już wroga na zewnątrz, w każdym razie wroga jakoś zorganizowanego, dysponującego pewnym potencjałem niebezpiecznym z punktu widzenia komunistycznych zdobywców Polski, to mogli się zająć, ci których Stalin wyznaczył do kierowania Polską, że tak powiem udoskonaleniem instrumentu władzy, który mieli w swoim ręku. I tutaj rozgrywała się skomplikowana w gruncie rzeczy intryga. Jednym z jej ośrodków było domyślanie się, czego życzy sobie wódz. Oczywiście ten jedyny wódz, czyli... Józef Stalin. Pielgrzymki do jego willi czy daczy w Kuncewie pod Moskwą odbywali zarówno Bolesław Bierut, jak i Władysław Gomułka w tym czasie. Każdy z nich miał nadzieję, że uda mu się przekonać Stalina do swojej interpretacji tego, co najlepsze będzie dla Związku Sowieckiego w Polsce. Różnica między Gomułką a Bierutem była taka, że Gomułka zakładał, że aby przyjął się system komunistyczny i system geopolitycznego podporządkowania zarazem Polski Moskwie, trzeba do pewnego stopnia przynajmniej przekonywać Polaków, że ten system nie jest systemem kolonizacji sowieckiej, rosyjskiej w Polsce, że nie jest to otwarcie podporządkowanie całkowite Polski najdrobniejszym wskazówkom płynącym z Kremla i że nie jest to również kopiowanie co do ostatniego przecinka co do najdrobniejszego szczegółu modelu sowieckiego, ale że Polska zachowuje pewnego rodzaju, ta Polska komunistyczna oczywiście, zachowuje pewnego rodzaju autonomię i przede wszystkim zachowuje pewną autonomię w działaniach władz komunistycznych. Czyli to była ta gomułkowska polska droga do socjalizmu. Ta formuła jest, właściwie nieironicznie można by ją było określić jako odzwierciedlenie prawdziwego programu Gomułki. On chciał dojść do swojej wizji, no może nie socjalizmu, ale komunizmu, polską drogą, która nie powinna być tożsama w każdym szczególe z drogą sowiecką. I Gomułka miał wrażenie, potwierdzenie tego wrażenia w całym szeregu decyzji Stalina z lat 44-47, że Stalin rozumie i akceptuje jego taktykę, bo Stalin rozumiał, że na pewnych etapie, że tak powiem podboju Polski potrzebne jest udawanie, że Polska jest właściwie suwerenna, że jest tu jakieś miejsce dla prywatnej własności chłopskiej, że jest tu jakieś miejsce dla szczególnej roli kościoła. Ale Gomułka nie docenił tego, że Stalin przecież zmieniał swoją strategię, że to był pewien etap, który Stalin chciał zastąpić nowym etapem właśnie przykręcania śruby. Jako absolutną gwarancję lojalności wobec Moskwy, czyli wobec siebie samego, Stalin traktował już teraz bezwzględne wykonywanie nie tylko swoich dyspozycji, ale wcielanie w życie modelu sowieckiego. I to zrozumiał Bierut. Bierut zresztą od początku był nastawiony na takie właśnie relacje ze Stalinem, to znaczy absolutnego psiego, można powiedzieć, posłuszeństwa wobec każdego skinienia pana z Kremla. Nie był gotowy nawet szarpać tą obrożą, tak jak próbował to robić Gomułka i dlatego w 1948 roku to Bierut był bardziej trafnie wyczuwającym prądy wiejące z Moskwy, z Kremla przywódcą komunistycznej ekipy w Polsce. Gomułka wciąż wierzył w to, że ma szansę poluzować ten smycz którą trzymał w ręku Stalin, że można dalej kontynuować polską drogę do socjalizmu. W 1948 roku już nikt z zewnątrz nie zagrażał tej dominacji partii komunistycznej w Polsce i to właśnie była przesłanka z jednej strony do wyeliminowania Gomułki i jednocześnie była to przesłanka do kwestii, o której pani redaktor wspomniała, to znaczy likwidacji tej odrębnej partii socjalistycznej, nawet jeśli ona już i tak została pozbawiona w poprzednich dwóch latach jakiegokolwiek podmiotowego charakteru pod władzą zwłaszcza Józefa Cyrankiewicza, owszem inteligentnego, ale skrajnie cynicznego gracza politycznego nastawionego na realizację po prostu tych planów, które podsunie Moskwa za pośrednictwem Bolesława Bieruta. Samo istnienie odrębnej, nawet tak lojalnej wobec Moskwy partii socjalistycznej nie było już zgodne z tym programem dostosowywania układu politycznego w Polsce ludowej do wzorca sowieckiego. W Związku Sowieckim nie było przecież miejsca na żadną osobną partię socjalistyczną, stąd też decyzja, by ją zlikwidować i pozbawić wpływu tych polityków wewnątrz PPS, którzy wcześniej lojalnie współpracując z PPR-em jednak chcieli zachować odrębność tej formacji socjalistycznej. Tutaj głównym niejako rzecznikiem tego stanowiska stał się krakowski socjalista Bolesław Drobner, który został nie tylko z władz, ale z partii odsunięty wskutek swojego oporu wobec decyzji o likwidacji PPS-u i połączeniu z PPR-em. A więc połączenie PPS-u z PPR-em, a raczej wchłonięcie resztek PPS-u zredukowanych do pół miliona członków, PPR już wtedy liczył około miliona członków, to był rzeczywiście proces przebiegający przez cały rok 48 do 15 czy do 14 grudnia miał znaczenie zasadnicze. Gomułka był doświadczonym partyjnym wygą. Czy nie czuł niebezpieczeństwa ze strony Stalina? Czy to nie był samobój ten referat, o którym wspomniałam z 3 czerwca na plenum KC PPR? Referat o potrzebie dziedziczenia stosunku PPS-u w sprawie niepodległości i myśleniu o niepodległości Polski, tak jak to robił PPS. Czy Gomułka wtedy postawił wszystko na jedną kartę? Czy można zrozumieć ten jego ruch, to jego działanie? Sądzę, że można przynajmniej na dwóch jakby płaszczyznach rozpatrywać jego rzeczywiście odważne wystąpienie 3 czerwca, gdzie nie uzgadniając tego z nikim, stowarzyszy w tym z Bierutem, wystąpił z przemówieniem krytykującym tradycję SDKPL-u, tradycję, które nazwał nihilizmem narodowym. Tradycje zaprzeczające jakichkolwiek wartości idei niepodległościowej polskiej, czy idei narodowej polskiej, Tutaj wydawało się, że tego rodzaju decyzja rzeczywiście jest jakimś śmiałym ruchem w obronie pewnej, choćby śladowej podmiotowości, odrębności Polski w całym systemie komunistycznym. To podkreślenie faktu, że jak to ujął Gomułka SDK PIL zeszła na manowce w kwestii niepodległości Polski i okazała się niezdolna do wywarcia poważnego wpływu na kształtowanie sytuacji w Polsce w momencie, gdy waliły się trony zaborców. A więc jakby Gomułka podkreślał, że jeżeli partia komunistyczna w Polsce chce podkreślać te tradycje antyniepodległościowe, no to pozbawi się możliwości kontaktu ze społeczeństwem, nie będzie mogła oddziaływać na społeczeństwo. Trzeba jakoś do tych tradycji niepodległościowych nawiązywać, żeby wpływać efektywnie na społeczeństwo. Samymi bagnetami tego nie zrobimy. W skrócie rzecz biorąc, można by tak tezę Gomułki ująć. Ale oczywiście Gomułka prowadził tę grę nie wyłącznie jak jakiś Don Quixote, ale nawiązywał do realnie toczącej się gry na samych szczytach komunistycznej hierarchii, to jest na Kremlu. Przypomnijmy, że 48 rok to jest już czas bardzo intensywnej tak zwanej walki z kosmopolityzmem czyli kampanii propagandowej firmowanej przez osobę numer dwa wtedy w hierarchii partyjnej w Moskwie, Andrija Żdanowa, która nie tylko odwoływała się do haseł antyzachodnich w ogóle, wszystko co zachodnie jest złe, kapitalistyczne, bo imperialistyczne, ale coraz wyraźniej nasili się to w następnym roku, w 1949, pojawiały się w tej kampanii akcenty antysemickie a więc także Żydzi w partii komunistycznej jako agentura obcych wpływów, które powinny być wytropione i wyeliminowane. W niektórych partiach komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, podporządkowanej Moskwie, towarzysze żydowskiego pochodzenia przeważali. Tak było na przykład na Węgrzech, gdzie mieli oni absolutną większość w Polsce, w Czechosłowacji ta ilość towarzyszy żydowskiego pochodzenia była także na szczytach władzy bardzo widoczna. Tutaj do tego myślę, że można założyć Gomułka świadomie nawiązywał. Nie dlatego, żeby sam był jakimś antysemitą, ale po prostu walczył o władzę i mógł delikatnie pokazywać w tej swojej właśnie... Krytyce tradycji SDKPL. Przypomnijmy, SDKPL była zdominowana przez większość działaczy pochodzenia żydowskiego, później KPP przejęła w jakimś sensie tę linię antyniepodległościową, antynarodową. Gomułka mógł pokazywać, jeśli chcemy zakorzenić wpływy komunistyczne w Polsce, to nie możemy opierać się tylko na tych tradycjach żydowskich komunistów. Musimy bardziej się od nich odciąć. Gomułka nie był tutaj szaleńcem, tylko był zimnym graczem, który liczył na to, że może te pierwsze jaskółki antysemickiego kursu w polityce moskiewskiej pozwolą mu zrozumieć przyszłoroczny czy w najbliższym czasie kurs Stalina, który jemu właśnie, a nie powiedzmy Bermanowi, Mincowi czy Zambrowskiemu, że wymienię trzech współtworzących elitę kierowniczą PPR przywódców żydowskiego pochodzenia, pozwoli przejąć pełną władzę w partii. Bierut tutaj miał odgrywać rolę pewnego rodzaju arbitra, Gomułka go nienawidził z wzajemnością, oczywiście Bierut nienawidził Gomułki, ale to, jak się okazało właśnie, jeszcze raz to powtórzę, Bierut lepiej wyczuł ówczesne decyzje polityki Kremla. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Archiwum Radia Wolna Europa. O sytuacji Władysława Gomułki w 1948 roku mówi wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło, który w 1953 roku uciekł na zachód. Najpierw więc Bierut mówił o prawicowym odchyleniu Gomułki i o tym, że nie ma u niego zmysłu kolektywnej pracy. Potem stopniowo oskarżenia i twierdził, że Gomułka działał w interesie imperializmu. Wreszcie Gomułka miał działać z polecenia imperialistów i na ich instrukcje. I tu zaczęła się tragedia, bo w ministerstwie i w Departamencie 10 nie mogliśmy zdobyć żadnych dowodów winy i powiązań Gomułki z wywiadem imperialistycznym i jego agenturami. Zaczęło się to wszystko w roku 48. Gomulka był wtedy jeszcze wszechpotężnym sekretarzem generalnym partii i miał wokół siebie ludzi całkowicie odanych. Grupa była zwarta i solidarna. Zadanie ich rozpracowania nie było łatwe. Po dłuższych dyskusjach Bierut zdecydował, że trzeba przede wszystkim rozbić jedność tej grupy. Trzeba wytypować kogoś, kto się wylamie i będzie sam bił Gomułkę i jego współpracowników. Wybór padł na generała Mariana Spychalskiego. Na przełomie sierpnia i września odbył się niemal sabat czarownic nad Gomułką. Gomułka stracił funkcję szefa partii na rzecz właśnie Bolesława Bieruta, który pozostał na stanowisku prezydenta. Czy Gomułka spodziewał się no, w tym momencie dość dramatycznej decyzji dla niego, chociaż to był początek tego, co stało się później? Gomułka wiedział, że ryzykuje, to na pewno, no bo zgodnie zresztą ze swoim temperamentem dyktatora, można powiedzieć, nie lubił uzgadniać swoich posłów. Nawet z towarzyszami z Politbiura, a więc to jego nieuzgodnione wystąpienie na plenum w czerwcu 1948 roku zawierało także kalkulację ryzyka. Gomułka wiedział, że może przegrać, ale chciał walczyć, bo nie chciał dzielić się władzą. Pamiętajmy też, że Gomułka był Jedynym z tego pierwszego garnituru przywódców PPR, który do władzy doszedł w sposób właściwie nieautoryzowany przez Moskwę. Pamiętamy w czasach okupacji, to był moment, kiedy zerwała się łączność między tą grupą podziemną PPR, a Moskwą, kiedy Gomułka został wybrany na sekretarza PPR-u. I to właśnie poczucie niezależności kalkulowywał możliwe ryzyko przegranej. Czy zakładał już w sierpniu, wrześniu, kiedy odbywał się ten wspomniany przez panią redaktor Sabat partyjnych czarownic nad Gomułką, że to już jest klęska ostateczna? Myślę, że nie. Myślę, że zakładał i słusznie zresztą, że gra toczy się dalej, że na razie, cóż, stracił stanowisko szefa partii, przejął je Bierut. Powiedziałbym groteskowa sytuacja. Prezydent Rzeczpospolitej, bo formalnie tak się państwo wtedy nazywało, to jeszcze nie był PRL. Prezydent Rzeczpospolitej miał być zgodnie z małą konstytucją bezpartyjnym. Jednocześnie ten bezpartyjny prezydent stawał na czele partii komunistycznej PPR-u. Abstrahując od tego paradoksu, Gomułka stracił na razie fotel szefa partii komunistycznej, ale nie stracił jeszcze pozycji w Biurze Politycznym czy w Komitecie Centralnym, nie stracili jeszcze wolności ani nawet pozycji politycznych jego najbliżsi współpracownicy, generał Spychalski czy Zenon Kliszko i liczył Gomułka, że ta walka będzie toczyła się dalej i że Stalin może jeszcze zmienić swoją decyzję. Ekipa Bieruta poszukiwała wszelkich możliwości, by nie tylko skompromitować, ale aresztować i skazać Władysława Gomułkę. I takim pretekstem było aresztowanie Włodzimierza Lechowicza, który był ministrem aprowizacji, posłem, działaczem Stronnictwa Demokratycznego, przedwojennym współpracownikiem wywiadu radzieckiego, później także w strukturach delegatury rządu na kraj. To nie było mało, aby zarzucić mu współpracę z polskim wywiadem wojskowym z dwójką. Rzeczywiście aresztowanie Włodzimierza Lechowicza i Alfreda Jaroszewicza, bo ci dwaj byli jakby głównymi, tutaj oskarżonymi w październiku 48 roku miało bardzo duże znaczenie, ponieważ ci dwaj podwójni agenci Taką mieli rolę, to znaczy zostali przez komunistycznych mocodawców skierowani do współpracy z polskim wywiadem przedwojennym, a później z podziemną Armią Krajową, gdzie w istocie przekazywali stamtąd informacje cenne dla komunistycznego podziemia, dla Moskwy, ale rola podwójnego agenta zawsze niesie ze sobą ryzyko, to znaczy zawsze można go oskarżyć, że nie wiadomo komu naprawdę służył. Ten aspekt został wykorzystany przeciwko Lechowiczowi i Jaroszewiczowi, dlatego że można ich było łatwo powiązać ze Spychalskim, czyli najbliższym współpracownikiem Władysława Gomułki i z samym Gomułką. Obaj podlegali w ramach tej swojej agenturalnej działalności nadzorowi Spychalskiego w czasie II wojny światowej. A później, po 1945 roku, Lechowicz, tak jak pani redaktor wspomniała, jako ministera prowizacji, a wcześniej po prostu jako wysoki funkcjonariusz administracji państwowej, podlegał Gomułce jako wicepremierowi w rządzie. A więc nadawali się obaj, i Lechowicz, i Jaroszewicz, do rzucenia cienia, a później już wprost oskarżeń, na Spychalskiego, a przez Spychalskiego na Gomułkę, że to być może on, czyli sam Gomułka był jakimś tutaj zleceniodawcą roboty łączącej tych agentów z polskim wywiadem przedwojennym, czy z Armią Krajową, a w każdym razie miały zeznania z nich wydobyte doprowadzić do stwierdzenia, że Gomułka doszedł do władzy w PPR w czasie II wojny światowej po śmierci kolejnych, mianowanych przez Moskwę przywódców PPR-u Nowotki i Findera na drodze faktycznego zamachu stanu, że to była jakaś ukartowana gra przez Gomułkę, która doprowadziła do śmierci tych dwóch zaufanych ludzi Moskwy na czele PPR-u. Na tym polegała cała intryga, która zaczęła się w październiku 48 roku. Chodziło o zebranie najbardziej kompromitujących, najbardziej obciążających Gomułkę zeznań. PPR rozprawiał się także z opozycją PPS-owską przed sądem wojskowym w Warszawie. Rozpoczął się pokazowy proces sześciu działaczy socjalistycznych. Został on wykorzystany jako takie preludium, wstęp do grudniowych wydarzeń, czyli zjednoczenia PPR-u i PPS-u, czy też wchłonięcia PPS-u, połknięcia, powiedzielibyśmy dzisiaj, PPS-u przez PPR. To była sprytna zagrywka i potrzebna w tamtym czasie? To była typowo brutalna zagrywka, jaką wtedy władze komunistyczne w Polsce stosowały, a więc ażeby zastraszyć resztki tych socjalistów, którzy chcieli być wierni tradycji PPS-u niepodległościowego, zorganizowano ten właśnie proces przed sądem wojskowym w Warszawie, pokazowy proces sześciu działaczy socjalistycznych z Kazimierzem Purzakiem i Ludwikiem Konem oraz Józefem Dzięgielewskim na czele których oskarżono o szpiegostwo i wrogą propagandę. To miało pokazać innym członkom PPS-u, zwolennikom PPS-u tradycji niepodległościowych, że jeśli spróbują się, przepraszam za ówcześnie stosowane określenie, wychylić czy odchylić od aktualnej linii jedynie słusznej partii, czyli PPR-u, to mogą znaleźć się w tej samej sytuacji, w jakiej w tej chwili są Pużak, zięgielewski i Kon i ich towarzysze, czyli znaleźć się na ławie oskarżonych oskarżeni o najcięższe zbrodnie, najbardziej powiedziałbym absurdalne jak szpiegostwo i skazani na wyroki niekoniecznie więzienia, ale karę główną, na karę śmierci. To była stale stosowana taktyka zastraszania, terroru. Ale pamiętajmy, że nie samą sprawą zjednoczenia czyli wchłonięcia PPS-u przez PPR i utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej żyło społeczeństwo. To dotyczyło no, powiedzmy kilkuset tysięcy ludzi, którzy byli jakoś związani osobiście, sentymentalnie z tradycją socjalistyczną, niepodległościową, dla których wchłonięcie PPS-u przez PPR było osobistym dramatem. Na pewno dla znacznie większej grupy mieszkańców Polski poddanych władzy komunistycznej dramatem były coraz bardziej wyraźnie nasilające się represje przeciwko kościołowi katolickiemu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że równolegle te dwa procesy się odbywają. 4 września 48 rok, zamknięcie tygodnika warszawskiego, krótkotrwałego, ale niezwykle zasłużonego dla podtrzymania ducha niepodległościowego wśród intelektualistów katolickich w Polsce periodyku, pokazywało, że komuniści stawiają jasną granicę. Katolicy mogą, owszem, wydawać swoje pisma, ale jeżeli będą one całkowicie lojalne wobec politycznego kursu, jaki dyktuje aktualnie PPR. Tygodnik Powszechny w Krakowie zdał ten test, a Tygodnik Warszawski w Warszawie nie zdał tego testu władz komunistycznych, a to dlatego, że Tygodnik Warszawski próbował podejmować kwestie polityczne w sposób niezależny od linii partyjnej i dlatego... Został zamknięty we wrześniu 1948 roku, ale jego właściwie redakcja i współpracownicy zostali aresztowani, niektórzy z nich skazani na wieloletnie więzienie, którego nie przeżyli, jak spiritus z tego znakomitego periodyku ksiądz Zygmunt Kaczyński, który zginął w więzieniu, inni skazani na karę śmierci, jak młody wtedy działacz narodowy Wiesław Chrzanowski. To były uderzenia bardzo brutalne, także mające zastraszyć katolików w Polsce, którzy łączyli swój katolicyzm z pewną wizją polityczną Polski. Polski, dla której katolicyzm będzie wciąż centrum tożsamości, w której nie będzie zgody na dominację marksizmu i wyłączne panowanie marksizmu jako podstawy ideologicznej tej nowej Polski. Tutaj władze komunistyczne powiedziały, żadnego oporu kto stawia ten opór, ten idzie do więzienia, ten idzie na śmierć. Mówi Bolesław Bierut. Towarzysze, obecny kongres zjednoczeniowy to wielkie i radosne przeżycie. Tylko klasa robotnicza zdolna jest stanąć na czele mas wyzyskiwanych i uciskanych znieść zwyrodniały system kapitalistyczny, wyzwolić na zawsze całe społeczeństwo od wyzysku, ucisku i walk klasowych. Już sto lat temu była to teoria naukowa. Dziś jest to rzeczywistość. Zwłaszcza, że powstała jedyna siła przewodnia narodu, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, można by złośliwie powiedzieć jako prezent gwiazdkowy. Tak to prawda, że można by tak przewrotnie łączyć te grudniowe święta komunistycznej władzy, a więc 14-15 grudnia, tak zwany kongres zjednoczeniowy trwający dalej po zjednoczeniu w formie PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aż do 21 grudnia. Można by tak przewrotnie łączyć rzeczywiście z nową świecką tradycją, mającą konkurować z chrześcijańską, wielowiekową tradycją Polski. Wielkie święto, które od tej pory będzie obchodzone w Polsce zjednoczenia ruchu robotniczego, jedności robotniczej. Przepraszam, że o tym wspomnę, ale to rzeczywiście bulwersująca sprawa przywrócenie nazwy ulicy. W jednym z miast w Polsce centralnej, nawiązującej do tej komunistycznej tradycji z 1948 roku, ulicy imienia Jedności Robotniczej w Żyrardowie, to była tradycja, która miała wyprzeć stopniowo tradycję wcześniejszą, polską, nie tylko niepodległościową, ale również tę religijną, miała konkurować z grudniowymi świętami. Bożego Narodzenia, które były przecież bliskie, ważne dla ogromnej większości społeczeństwa polskiego. To był także czas, przypomnimy, kiedy zakazano już dalszej transmisji mszy świętych przez radio. Wcześniej, zgodnie z poprzednim etapem strategii utrwalania władzy ludowej w Polsce, dopuszczano taką możliwość. Teraz już porzucano te pozory i wszelkie publiczne propagowanie kultu katolickiego stawało się problematyczne albo nawet wprost zakazane. Chociaż jeszcze, panie profesorze, w 1947 roku Bolesław Bierut kroczył procesji Bożego Ciała, tego już by nie zrobił. Tak, to właśnie jest doskonała ilustracja tego ewolucyjnego, by także z charakteru polityki zdobywców Polski z 1944 roku. Wobec Kościoła. Na początku Kościół nie był przedstawiany jako główny wróg, bo byli wrogowie polityczni do wyeliminowania. Prawda? Najpierw Armia Krajowa Fin, potem PSL. No ale kiedy już nie było Armii Krajowej, nie było winu, nie było PSL-u, były już tylko bardzo luźne, nieliczne grupy oporu w lasach, nie było żadnej legalnej opozycji politycznej, można było zabrać się za ostatnią wielką instytucję niezależną od państwa komunistycznego, czyli za Kościół i zerwać te pozory właśnie jakiejś zgody, jakiejś ugody. Tutaj oczywiście też ważną cezurą była niespodziewana śmierć prymasa Hlonda. W październiku 48 roku na właściwie banalną operację się udawał prymas Hlond w przekonaniu, że wkrótce wróci do swoich obowiązków operacji nie przeżył. Przypomnijmy, nie był starym człowiekiem, miał dopiero 67 lat ale zdążył już w każdym razie wyznaczyć, przygotować swojego następcę młodego, jak na rzemie odpowiedzialności, które miało na nim spocząć, 47-letniego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Wtedy, w 48 roku wydawało się oczywiście, że ta zmiana oznacza osłabienie autorytetu Kościoła. Prymas Hlond był wielką postacią Kościoła już w Polsce przedwojennej. I jego autorytet, choć oczywiście przez komunistów podważany przez sam fakt, że prymas Hlond nie spędził okupacji w Polsce, ale znajdował się na zachodzie Europy. Mimo wszystko autorytet prymasa Hlonda był niekwestionowany. Był wielkim przywódcą kościoła, którego autorytet uznawał także bezwzględnie. Drugi wielki przywódca kościoła katolickiego w Polsce, arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapiecha. Teraz, kiedy pojawił się na miejsce prymasa Hlonda młody biskup z Lublina, bez jeszcze jakiegokolwiek indywidualnego autorytetu, no bo nie miał okazji go zbudować na skalę ogólnopolską, Stefan Wyszyński, wydawało się, że tym łatwiej będzie władzom partyjnym osłabiać, niszczyć, rozbijać także intrygami wewnętrznymi kościół katolicki w Polsce. Myślę, że kongres wasz, kongres mózgów, nie tylko odetnie się od wszystkiego, co jest związane z wojną, ale wynikami swej pracy, przyczyni się do skupienia sił postępowych, znajdzie dobre metody ugruntowania pokoju. Takich owocnych obrad życzę Kongresowi w imieniu rządu Rzeczypospolitej i narodu polskiego, na którego poparcie zawsze liczyć może. Było to przemówienie przedstawiciela Rządu Rzeczypospolitej, ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modelewskiego. W roku 1948 zorganizowano we Wrocławiu Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Oryginalne przedsięwzięcie pod auspicjami Jerzego Borejszy, przedsięwzięcie, które zakończyło się jednak skandalem, wyjazdem części delegacji zachodnich z Wrocławia. Czemu miał służyć ów pokojowy kongres w czasach walki o rząd dusz w Polsce? Pozyskaniu inteligencji polskiej, pozyskaniu jej lojalności wobec nowej władzy, komunistyczni zdobywcy grali na starym, opisywanym już przez Juliusza Słowackiego kompleksie Polski, pawia i papugi narodów, ale bardziej papugi niż pawia. To znaczy przekonania, że tylko co już nagłośnione na Zachodzie, jako autorytety świata zachodniego, to musi być gwiazdą przewodnią dla polskiej inteligencji, a więc tutaj nawiązanie do tych właśnie gwiazd zachodniej, tak zwanej postępowej inteligencji, rzeczywiście bardzo wielkich nazwisk, jak córka Marii Skłodowskiej, Kiri Irena i jej mąż Frédéric Joliot, czy wybitny architekt Le Corbusier, czy Pablo Picasso. To były nazwiska, które mogły przyciągnąć uwagę wielu wahających się inteligentów w Polsce. Proszę bardzo, komuniści potrafią zorganizować taką imprezę, która przyciąga tak wybitne postaci. To znaczy, ten ruch reprezentuje w sobie coś uznanego na zachodzie. Akurat wiadomo, że duża część z tych gości, którzy przybyli na kongres w obronie pokoju miało sympatie lewicowe albo wręcz komunistyczne, a inni przybyli w przekonaniu, że bronią po prostu szczytnej idei pokoju, bliskiej przecież ludziom najróżniejszych przekonań politycznych. Tak sprytnie, powiedziałbym, zorganizowane przez na pewno bardzo inteligentnego współtwórcę tej nowej władzy, Jerzego Borejsze, przedsięwzięcie odegrało rzeczywiście istotną rolę propagandową. Przypomnijmy też, że pewną rolę odgrywał tutaj Czesław Miłosz, bardzo ofiarnie pracujący na rzecz nowego reżimu komunistycznego w Polsce, wtedy na stanowisku, radcy w ambasadzie w Waszyngtonie i zabiegające o to, żeby pozyskać do udziału w tym kongresie największą gwiazdę chyba tamtej epoki, czyli samego Einsteina. Korespondencja Miłosza z Einsteinem w tej kwestii jest bardzo interesująca. Einstein nie przyjechał, ale wystosował list bardzo pozytywnie nastawiony do idei zjazdu, a więc o to w całej tej imprezie chodziło. Kiedy część Gości tej konferencji wrocławskiej zrozumiała, że bierze udział w pewnej chudzpie propagandowej, no właśnie zareagowała, tak jak pani redaktor powiedziała, próbą odcięcia się od niej, ale generalnie propagandowego skutku samej inicjatywy to już nie zniszczyło. Była to audycja Historia Żywa.